Serwis Trójki, Krzysztof Zeblewski. Polski kierowca zatrzymany po zderzeniu ciężarówki z pociągiem W na północy Francji. Komisja Europejska krytycznie o groźbach Donalda Trumpa uderzenia w irańską infrastrukturę cywilną. Zarzuty i dozór policyjny dla kobiety, która znieważyła Ukrainki w centrum Poznania. Francuska prokuratura zatrzymała polskiego kierowcę ciężarówki, która zderzyła się rano z super szybkim pociągiem TGV. Do wypadku doszło na przejeździe kolejowym niedaleko Lons w północnej Francji. Zginął maszynista, kilkanaście osób zostało rannych. Z Paryża Stefan Folcer.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 Unia Europejska potępie grożenie atakami na kluczową infrastrukturę cywilną, tak rzeczniczka Komisji Europejskiej skomentowała słowa prezydenta USA Donalda Trumpa, że amerykańska armia wysadzi każdy most i elektrownię w Iranie, jeśli Teheran nie otworzy cieśniny Ormus. Anita Hipper podkreśliła, że ataki na infrastrukturę cywilną, w tym energetyczną, uderzą w miliony ludzi na Bliskim Wschodzie i poza nim, a także mogą prowadzić do niebezpiecznej eskalacji. Zaznaczyła, że Unia zawsze opowiadała się za dyplomatycznym rozwiązaniem konfliktu. Donald Trump zagroził Bombardowaniami, jeśli Teheran do drugiej w nocy naszego czasu nie spełni warunków ultimatum. Po kolejnych zapowiedziach amerykańskiego prezydenta Iran wzywa obywateli do tworzenia ludzkich łańcuchów, relacjonuje Milena i Trzecha.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 Takie jest jej stanowisko y, procesowe, takie y, oświadczenie złożyła przed prokuratorem. Prokurator zastosował wobec 35-latki dozór policyjny. Monice może grozić do 5 lat więzienia. Załoga misji Artemis II wróci w weekend na Ziemię z rekordem. Zaleciała najdalej w historii. Znalazło się prawie 407 tys. km od Ziemi. To pobicie rekordu misji Apollo 13 z 1970 roku. Wtedy było to nieco ponad 400 tys. o misji Dagmara Kędziar.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 Tylko w Gajewie, w województwie łódzkim, dostateczna jakość powietrza. Na pozostałym obszarze kraju dobra lub bardzo dobra. 55% prądu pochodzi teraz z odnawialnych źródeł energii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl 18.06 i Sport Trójce Dariusz Urbanowicz. Podgrzewamy atmosferę przed meczem numer 4 finałowej serii w hokeju na lodzie. GKS Tychy prowadzi z GKS-em Katowice 3 do 0. Jeśli obrońcy tytułu podtrzymają dyspozycję, dziś w Tychach może zostać przesądzona kwestia Mistrzostwa Polski. Mówi wieloletni bramkarz reprezentacji kraju Przemysław Odrobny. GKS Tychy to bardzo szczelnie gra w tej defensywie. To już widać w tercji neutralnej, a już w ogóle w ich tercji defensywnej, kiedy to...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 Początek spotkania o 20.15. Za niespełna godzinę w Lubinie rozpocznie się ostatni mecz 27. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Zagłębie podejmie Arkę Gdynia. O 21. rusza faza ćwierćminałowa Ligi Mistrzów UEFA. Dziś w programie dwa mecze Sporting Lisbona Arsenal Londyn oraz Real Madrid Bayern Monachium. W badmintonowych Mistrzostwach Europy w Andaluzji nasi na plus i minus. Do drugiej rundy awansował Dominik Quinta. Już na pierwszym meczu przygodę z zawodami zakończył Mikołaj Szymanowski. A w Katowicach rozpoczęły się Mistrzostwa Europy w szachach. Na starcie ponad pół tysiąca uczestników, mówi sekretarz generalny Międzynarodowej Federacji Szachowej FIDE Łukasz Turlej. Gramy o dużą pulę nagród, ale też gramy o awans do Pucharu Świata, więc po kilkunastu latach ta impreza wraca do Polski. Po raz pierwszy jest organizowana w Katowicach. Bardzo nas cieszy sukces frekwencyjny. Jest to najliczniejsza impreza w historii mistrzostw Europy w szachach klasycznych, ale też stu arcymistrzów chyba jeszcze w Polsce takiego turnieju nie było. W redakcji sportowej teraz Roszada, Sporto sport o Sportu 21 poprowadzi Krzysztof Łoniewski i podejrzewam, że będzie szachmat. Na zachodzie mało chmur wieczorem, na pozostałym obszarze przelotne deszcze mogą się zdarzyć, w Karpatach śnieg. W nocy też może śnieg popadać, a temperatura przeważnie od 0 do 3 stopni Celsjusza. Jutro od 5-6 stopni na wybrzeżu, około 8 w centrum, 11 stopni na zachodzie. To plany na najcieplejszy moment jutrzejszego dnia. Trójka. Program trzeci polskiego radia. Agnieszka Laskowska, Agnieszka Łukasiewicz, Jacek Frencel, ze mną 9 minut po 18. Zapraszamy do trójki. Zakładam, że Państwo na otwarciu nie byli tej drogi w okolicach Białego Stoku. No cóż, przyszedł moment na uroczyste przecięcie wstęgi. Ja zapraszam dzikanów naszych, Roboszcza, jednego drugiego, drugi. Dyrektorze, dyrektorze, wikarego od Pana Nadleśniczego, e, pana Jurka też proszę, pana Mikołaja, tego, pana naczelnika, to zaczynaliśmy razem, proszę bardzo. Panie panie pani Sołtysie pani Sołtys Jola, dyrektorze, kto jeszcze, Może jeszcze kogoś, kogoś nie, nie przegapiła. Proszę bardzo, Irenko, podawaj nożyczki. Ja jeszcze siebie zaproszę. Stęga jest długa, damy radę. Boczkiem, boczkiem, tak. Wszystko przepniemy. Wstęga jest długa, wszystko przetniemy i to raptem początek uroczystości z otwarcia drogi. Reportaż z otwarcia po 18.30 w Trójce. A to Republika, 10 minut po 18.00. Dzień siedem trójek. Telefon do państwa dyspozycji w sprawie każdej. Jacek Frencel odbiera. Napisałem dziś piosenkę Polityce i on niczy Inny, nic, bez znaczeń dodatkowych Najpierw ty, długo, długo nic Tylko ty dla ciebie pisze Tylko ty, po tobie nie ma nic Dziś pisze dla mamony Ile razy to słyszałem, że ktoś kocha I że widzisz to, jak dziś się pisze ja dla 13 minut po godzinie 18. W niedzielę z rąk policjanta zginął 51-latek. Mężczyzna miał trafić do aresztu za niepłacenie alimentów. Najpierw jednak trafił do szpitala, próbował uciec i to w trakcie pościgu został zastrzelony. Budzi to pytania o sytuacje, w których policja może użyć broni i o to, jakie zasady obowiązują funkcjonariusze z bronią palną w ręku. O zdarzeniu opowiada Michałowi Kowarskiemu młodszy aspirant Piotr Pokorski z Mazowieckiej Policji.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 O zdarzeniu powiadomiono również Biuro Spraw Wewnętrznych Policji. Unikam zawsze wydawania pewnych dość jednoznacznych opinii w zakresie uzasadnienia, bo od tego będzie oczywiście sąd. Artur Dubiel, Uniwersytet WSB Merito, były mundurowy instruktor wyszkolenia strzeleckiego podcast na celowniku. Nie tylko komórki wewnętrzne w policji, ale właśnie przede wszystkim sąd, prokuratura. Została zabezpieczona broń służbowa policjanta, który strzelał. Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Ostrołęce. Zostali przesłuchani w charakterze świadków okoliczni mieszkańcy, którzy mogli lub słyszeli całe zajście. Poza tym w charakterze świadków również przesłuchano osoby udzielające bezpośrednio pomocy medycznej zatrzymanemu mężczyźnie. Najpewniej no i, i prokuratura a dalej i BHD, a na samym końcu i sąd, będą mieli pewnie długie miesiące, a być może i lata na zaopiniowanie tego wszystkiego i stwierdzenie, czy to było zasadne, czy nie. Funkcjonariusz ten uprawniony ma zazwyczaj Niestety, niestety jakiś ułamek sekundy na podjęcie decyzji o użyciu dość ostatecznego środka, jakim jest broń palna. Może się wiązać z bardzo, bardzo poważnymi konsekwencjami. Aktualnie trwają czynności związane z ustaleniem terminu sekcji zwłok, która pozwoli na ustalenie bezpośredniej przyczyny zgonu. Prokuratura rejonowa w Ostrowie Mazowieckiej prawdopodobnie jeszcze dzisiaj wyda postanowienie o wszczęciu śledztwa dotyczącego przestępstw związanych z nieumyślnym spowodowaniem śmierci i przekroczeniem upraw przez funkcjonariusza publicznego. Każdy z przypadków, kiedy zwłaszcza broń została użyta, ciężko go dopasować do tych właśnie szablonowych i książkowych zasad i przepisów. Aczkolwiek niektórzy twierdzą, że tak naprawdę no, te przepisy w naszym polskim wydaniu nie są złe. Tu program Trzeci Polskiego Radia. 16 minut po 18.00.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 I can taste it A life worth fighting for i Sprawiedliwość chce odwołania ministry zdrowia. Przemysław Czarnek, którego partia widzi w roli przyszłego premiera, uzasadniał partyjny postulat z znacznym ograniczeniem wydatków na badania profilaktyczne i diagnostykę obrazową. Resort broni się w internetowym wpisie, że zmiana w sposobie finansowania części świadczeń to decyzja służąca pacjentom. I realna odpowiedź na zmiany demograficzne w naszym kraju. Fakty są takie, że od 1 kwietnia za każdy wykonany ponad kontrakt rezonans magnetyczny i tomografię komputerową Narodowy Fundusz Zdrowia płaci szpitalowi połowę ceny za kolonoskopię i gastroskopię 60%. Szpitale alarmują o ryzyku wstrzymywania przyjęć. O szczegółach Paweł Turski. Ministerstwo Zdrowia obaw szpitali nie podziela. Zmiany są na plus, argumentuje wiceministra zdrowia Katarzyna Kasperczyk. Zmiany mają udrożnić dostęp do diagnostyki, przyspieszyć dostęp do diagnostyki, do badań diagnostycznych dla tych pacjentów, którzy ich rzeczywiście potrzebują i potrzebują najpilniej. Bo od 1 kwietnia szpitale 100% stawki będą otrzymywać zawsze tylko w przypadku diagnozowania dzieci i młodzieży, pacjentów onkologicznych oraz pacjentów korzystających z programu profilaktyki raka jelita grubego. To nie jest krok do Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. To jest rozwiązywanie problemów ochrony zdrowia bezpośrednio kosztem pacjentów. Czyli świadczenia stały się tak drogie, że NFZ nie stać się, żeby kuwołać i szuka sposobu na to, żeby po prostu zmniejszyć wykonywane świadczeń. I to dotyczy przede wszystkim diagnostyki. Czyli to powoduje, że pacjenci, ich choroby zostaną później wykryte, czyli też późniejsze etapy leczenia również będą rozwiązywane później. Zdaniem eksperta szpitale nie będą diagnozować pacjentów, za których nie otrzymają pełnej stawki. Tego też obawiają się pacjenci, którzy i tak już stoją w kolejkach. To nic ciekawego. Czeka się długo. Na kolonoskopie dużo rzeczy trzeba opłacić sobie prywatnie, żeby człowiek ze wszystkim zdążył. Nastroje panujące na szpitalnych korytarzach wyczuwa opozycja. Składamy wniosek o wotum nieufności dla pani Sobierańskiej Grędy. Ogłosił dziś Przemysłowczarnych Sprawa i Sprawiedliwości. Wniosek o wotum nieufności dla ministry zdrowia koordynować będzie była ministra w czasach rządów PiS Katarzyna Sujka. Ochroną zdrowia kieruje dzisiaj menedżer odcięć. To przywracanie imitów, te cięcia, to tak naprawdę są konkretne ludzkie dramaty każdego dnia. To jest generowanie kolejek śmierci. To nie jest prawdą. Osoby szczególnie narażone, korzystające ze specjalnych ścieżek, leczone są szybko. Mówi mi pan Radosław, który korzysta właśnie z takiej ścieżki w Szpitalu Orłowskiego w Warszawie. Absolutnie nie trzeba na nic czekać. Wszystkie terminy z góry są powyznaczane i absolutnie tutaj nie ma żadnej obsługi. Ja nie odczułem jeszcze i mam nadzieję, że nie odczuję tych głośnych redukcji dotyczących finansowania niektórych usług medycznych. Niedługo pan Radosław może je niestety odczuć. Tylko w tym roku NFZ-owi będzie brakować 25 miliardów złotych. Za dwa lata luka będzie jeszcze większa, ma sięgnąć 90 miliardów. Reforma jest konieczna. Projekt ustawy ratunkowej przygotowała Federacja Przedsiębiorców Polskich. Proponujemy rozwiązania na kilku poziomach. Jednym obszarów jest po prostu generowanie przychodów. I proponujemy, aby to osiągnąć poprzez połączenie ubezpieczenia chorobowego z ubezpieczeniem zdrowotnym. I też kwestia wyceny świadczeń w NFZ w oparciu o powiązanie tego wskaźnika z inflacją powiększono 20% do wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Projekt Federacji złożył w Sejmie PSL. Myśmy rozmawiali o tym i z panią minister i z panem ministrem Berkiem, który odpowiada za legislację w rządzie. Projekt ich zainteresował. Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe. Ale chyba zabrakło im trochę odwagi, żeby przyjąć na klatę odpowiedzialność za jego procedowanie i wprowadzenie i dlatego poprosili, żebyśmy robili to ścieżką poselską. Projekt złożony przez PSL jest obecnie konsultowany społecznie. 23 minuty po 18. A państwo dzwonią. A propos tego, że prezydent dba o formę... Zwolnie, bo taka humoreska fajna z panem Michikowskim była przed chwileczką. To zauważyłam przerost formy nad treścią. A jeśli chodzi o spotkanie pana Pudziana z panem prezydentem, no to cóż, wart z pałaca. Z całym szacunkiem oczywiście. To tak może dla równowagi byśmy poprosili taką samą humoreskę zrobić na przykład o premierze kłamczuszku. Ja mógłbym o tym mówić... Bardzo długo o tym zakłamaniu, o tej niewiarygodności. Przejdźmy jednak do konkretów. Te 100 konkretów. Z całym szacunkiem, oczywiście. Te 100 konkretów na 100 dni. Po dwóch latach Demagog policzył 17. Lola Young w programie trzecim i Messi za 7 minut 18.30, a po 18.30 po skrócie serwisu reportaż z otwarcia drogi. Proszę zostać z nami. Minus four degrees and I I get what you say I just really don't want to hear it right now can you shut up for like once in your life listen to me I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn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 Nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta, nie stawili się jeszcze w trybunale, poinformowała nas rzeczniczka instytucji. Weronika Ścibor przekazała, że zgodnie z artykułem 5 ustawy o statusie sędziów powinno to nastąpić niezwłocznie. 13 marca Sejm wybrał sześcioro nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Do czworga z nich prezydent wciąż nie wysłał zaproszenia do złożenia ślubowania. 24 maja. Krakowianie zagłosują nad przyszłością prezydenta miasta. Krajowe Biuro Wyborcze podało datę referendum. Aby było ważne, musi w nią wziąć udział nie mniej niż 3 piąte biorących udział w wyborze Aleksandra Miszalskiego, czyli ponad 158 tysięcy osób. Dwoje Francuzów więzionych w Iranie pod zarzutem szpiegostwa wraca do kraju, informuje Pałac Elizejski. Chodzi o parę, która została wypuszczona z więzienia jesienią po ponad trzech latach niewoli, ale irańskie władze blokowały jej powrót do Francji. Cécile Colère i Jacques Paris mieli opuścić Iran o świcie razem z francuskim ambasadorem i przedostać się do Azerbejdżanu. Irańskie media twierdzą, że do uwolnienia Francuzów doszło w ramach wymiany więźniów. Paryż miał zgodzić się na wypuszczenie irańskiej aktywistki skazanej za pochwalanie terroryzmu. Pełny serwis trójki o 19.00. W nocy przeważnie od 0 do 3 stopni Celsjusza, jutro dużo chmur, przelotne opady deszczu, w górach spadnie śnieg, a temperatura przeważnie od 5 do 11 stopni Celsjusza. Państwo dzwonią pod dwie dwójki siedem trójek. Może by się tak w końcu ktoś zainteresował tak zwaną, bo tu jeden pan się chwalił, że korzysta z szybkiej ścieżki. Powszechnie szybkiej ścieżki polegającej na tym, że idzie się, płaci lekarzowi za prywatną wizytę, a on do swojego szpitala zabiera pacjenta na badania. Może ktoś się weźmie za to kiedyś i rozdzieli lekarzy prywatnych od lekarzy państwowych. Oddzielenie lekarzy prywatnych od lekarzy państwowych. Co państwo na to? Dwie dwójki, siedem trójek. Donami 25 minut do godziny 19, jeszcze przed reportażem. Bruno Mars w trójce. On my soul. Dzwonię państwo w sprawie niedzielnych wyborów na Węgrzech. Dwie dwójki, siedem trójek. Od lat jeżdżę na Węgry i ja, znając te realia, nie byłbym takim hura optymistą. Pan Putin nie odpuści i na pewno będzie mieszał, ingerował w te wybory. Także poczekajmy na wyniki, które mogą być różne. Panie Jarosławie, poczekamy. Jeszcze nic nie ogłaszamy. 21 minut do 19. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Od tego chyba nie można się odciąć. Od Narodowego Teatru Przecinania Wstęgi. Tam, gdzie kończy się jakaś inwestycja, powstaje droga albo nowa miejska infrastruktura, pojawiają się one. Lśniące nożyczki, pompatyczne mowy, śpiew, a czasem nawet łzy wzruszenia. Zwykle mieszkańcy czekają na ten dzień latami, aż wreszcie nadchodzi, i wtedy dziurawą drogę zastępuje wreszcie czarny asfalt a wraz z nim pojawiają się ojcowie i matki sukcesu. Są i beneficjenci, bo tak przecież mieszkańców czekających na inwestycje nazywają urzędnicy. No i jest pompa. Pompa potrzebna przy celebrowaniu takich uroczystości. Reportaż satyryczny o Sikory z Radia Białystok osadzony jest zresztą pięknie w historii, bo to z takich reportaży słynęła białostocka rozgłośnia. Tytuł, proszę bardzo, po szerokości. Zapraszam do mądrego uśmiechania. Posłuchajmy. Ja dzisiaj rano wstałem, usiadłem w domu, jadąc śniadanie, zastanawiałem się, czy to prawda, czy to tylko mi się śni, że rozpoczyna się inwestycja. No, tu to kóra... to proszę nagrywać, tutaj zaangażowanie wieloletnie, bo ja od niedawna... Długo chodniki, to Dzień dobry Państwu. Mam ogromny zaszczyt powitać Witam serdecznie na otwarciu przebudowanej drogi Wszystkich na otwarciu nowo przebudowanej drogi Drogi, którą chyba każdy zna, a przynajmniej słyszał, ale nie była to dobra słowa. I tak może po kolei Serdecznie witam senatora Witam posła na Sejm Rzeczypospolitej Wojewodę Podlaskiego Starostę pan. Pana Boże, wszyscy wójtowie, prawie. Bliżej. A tu pani bardzo mądrze. Witam naszych mieszkańców kochanych. A to jeszcze nie koniec. Pani słyszała. Święto niesamowite, tyle znamienitych gości. Jeśli to są mieszkańcy Kurian, to zapraszamy tutaj bliżej panie, zapraszamy, proszę do nas tutaj. Proszę się cieszyć razem z nami z inwestycji. Szanowni Państwo, w grudku jest taka zasada, że oprócz tego podstawowego, zasadniczego powitania Witamy w sposób artystyczny i tak się składa, że w czwartki gminę Rudek reprezentuje zespół Jesienny Liś, zespół składający się z emerytów. Ostatnio jeden pan zadał pytanie, czy pani też jest emerytką? To nic, że jestem emerytką, ale jestem emerytką niebrzydką, tak? O! <grychy> Poproszę o przywitanie tu wszystkich zebranych, bardzo proszę. Na początku takie wprowadzenie trochę do tego tematu. Proszę Państwa, nasza wioska Karwowo jest największą wioską w gminie Jedwabne, liczącą ponad 40 gospodarstw rolnych. Wielu rolników specjalizuje się w hodowli bydła mlecznego i upasowego. W obecnych czasach infrastruktura drogowa jest bardzo ważna, aby obecne i przyszłe pokolenia mogły tu urządzać swoje i przyszłe życie. Dlatego też w imieniu mieszkańców Karwowa Stryjak mam zaszczyt serdecznie ugościć i podziękować wszystkim którzy szczególnie przyczynili się do tego, aby powstała nowa wdowana droga. A tak naprawdę ta droga to jest rozwój powiatu białostockiego. Dzisiaj jest tu kukurydza, może za rok, za dwa będzie tutaj fabryka. Cieszę się, że jako przedstawiciel rządu i można powiedzieć operator programu rządowego rozwoju dróg mogłem tutaj państwu pomóc w realizacji tego zadania. Same zadanie wartościowo wynosiło ponad 12 milionów 600 tysięcy złotych. Mogliśmy tutaj pośpieszyć z pomocą. Potrzebujemy jeszcze dużo, bo 1100 kilometrów dróg Dopiero przebudowaliśmy ponad setkę może. 200 ponad milionów wydane na drogi. Budujemy nowe starostwo. Marmury, nie dla starosty, dla państwa. Jest ogromna potrzeba w naszej gminie takich inwestycji, które służyłyby rozwojowi całej gminy. Dlatego też apeluję do władz o pomoc w przyszłości. Mam nadzieję, że w przyszłości takich uroczystości jak nasza obecna dzisiaj będzie więcej, za co z góry serdecznie dziękuję. Co będzie nie wiemy. Nikt nie jest różką. No, są tacy wróże polityczne, nie wiem co oni tam kombinują, co oni tam wiedzą. A my robimy swoje. A co to jest co my robimy? Otwieramy się, okazujemy życzliwość, rozmawiamy, współpracujemy. A więc same korzyści. Ta droga jest bardzo ważna. Także niewykluczone no, zwracam się do komitetu. Bierzemy poważnie wasz postulat, aby robić także drogę rowerową. Ale spokojnie, nie od razu wiemy, że po zrobieniu tak dużego odcinka i po tak ogromnych wydatkach czekają także inne miejsca i gdzie indziej musimy ten asfalt położyć. Niech inni się cieszą zapachem asfaltu, który podobno jest tak piękny dla tych, którzy go dopiero czują, kiedy go się dopiero na świeżo położy. Gratuluję wszystkim. Dziękuję bardzo. Powiat nie śpi, waza nie śpi, łaza działa. Teraz troszeczkę zajrzę w ściągę, bo zapominam wszystko. Dzięki temu dofinansowaniu ta droga powstała w całości, bo pierwsze były koncepcje, dzielenie na połowę, no ale jak to mówią, ktoś tam strzela, a Pan Bóg kulami prowadzi, prawda? Tak samo i tutaj. Było pierwsze źle, ale wyszło bardzo dobrze. Nie śpieszymy się dlatego, że dobrze troszeczkę podcelebrować, proszę Państwa, nie dlatego, że tak lubimy uroczystości, tylko dlatego, że to są ważne wydarzenia, na które się składa bardzo wiele pracy i warto tę pracę docenić, warto przypomnieć genezę. 2 miliony 400 ,000 ,000 euro będzie całość kosztowała, to jest około, zobaczcie, przeliczmy 10 milionów. Także ponad 11 kilometrów, Panie wojewodek, jak Pan powiedział, w miarę jedzenia, zaraz apetyt rośnie. Było 6, teraz na 11 będziemy próbować. Może przy sprzyjaniu niebios wszystko będzie jak należy. Jeszcze przepraszam zapomniałem tutaj powitać radnych powiatowych. Ja ze swojej strony też zachęcam żebyśmy jak największej ilości przystąpili również zapraszając tutaj okolicznych mieszkańców do tego żeby przeciąć tą dzisiaj wstęgę. Wszystkiego dobrego dziękuję. No cóż przyszedł moment na uroczyste przecięcie wstęgi. Ja zapraszam teraz do przecięcia wstęgi. Zapraszam dzikanów naszych. Proszę bardzo, zapraszam proboszcza tej parafii, jednego, drugiego, no i oczywiście wikarego od dziekana, obowiązkowo. Proszę bardzo, panie dyrektorze, zapraszam, zapraszam pana naczelnika. Wstęga jest długa, damy radę, wszystko przetniemy. Pana nadleśniczego, proszę bardzo. Pana Jurka też proszę. Pana Mikołaja jako tego co to zaczynaliśmy razem. Proszę bardzo. Panie Sołtysie z Pietrzykowa. Panie Wojtku. Pan też idzie bo to jest droga do Pietrzykowa. Pani Sołtys Jola. Pana Sołtysa Szastał nie ma. Panie Przewodniczący. Zapraszam Pana. Panie Dyrektorze. Kto jeszcze żebym kogoś nie przegapiła. Chyba już wszystkich. Może jeszcze telewizję zaproszę. Jeszcze nie jest. Proszę bardzo, Irenko, podawaj nożyczki i każdy sobie po kawałku. Czy wszyscy się zmieścimy? Proszę tak, może bliżej do siebie, będzie cieplej. Boczkiem, boczkiem, tak? Po troszeczkę, w kilku miejscach i zrobimy fajnie. Ja jeszcze siebie zaproszę. Ja to Panie radny, chciałam może wyjaśnić, że takie wydarzenia jak oddanie ulicy, takie oficjalne, z przecięciem tej przysługowej wstęgi. Nie jest żadnym formalnym etapem procesu oddawania inwestycji. Jest to wydarzenie medialne, taki event. Ta procedura jeszcze trwa. A teraz bardzo możemy zwrócić. Prosimy teraz duchownych o modlitwę i poświęcenie na otwartej drogi. Ktoś może na pamiątkę chce zreskować sobie. Boże, Twe słowo uświęca wszystko. Zlej Swe błogosławieństwo na nowo wybudowaną drogę i spraw za Twoją wierną przyczyną. I każdy, kto będzie poruszał się tą drogą, bezpiecznie dotrze do celu swojej podróży. Zachowaj wszystkich od nieszczęść, od wypadków. Amen. Głosłowien Bóg nasz, siegdany i chrysmy, w wieki wieków. Amin, Caru niebiesny, Ocieczcielę, duszę i ścienę, i siedem ślicznie się, się spodziewaj. Zotrowiście błagnik i żyźni podatielu, prydaj w siel i siawny, i oczyści nie odsiek jest wierny. I spasie Boże duszy nasza, Gospodu pomolim się. Władzę pokropić od razu tak na przyszłość, żeby tak Rok już korzystamy z tej drogi, a otwarcie dopiero po roku, a powinno zaraz być. No, komfort droga. Była niedobra, to były autobusy. Jak zrobili drogi, autobusów nie ma. Zawsze dwa razy w tygodniu jeździłam, to do miasta, to do dzieci, a teraz nie ma czym jechać. Chodziły autobusy do końca roku szkolnego, a teraz my chcemy autobus. Rano i wieczorem, chociaż po jednym. Nie ma żadnego. Nie mamy połączenia. My jak na końcu świata mieszkamy, proszę Pani. Pania zrobił, sołtys to wszystko zrobił, wychodził tą drogę. Tak, o i teraz sołtys powinien zrobić nam autobusy. Autobus. autobus. No niech tak się postara. Niech się postara mocno. Staram się, ale to nie ode mnie zależy. Chcemy autobus, proszę pana. A to dojeżdżonej władzy. A już, już, mówi chodnika. Nie, nie. Powiat odpowiada za to, żeby miały gdzie jeździć. No władzy dużo było, władza obiecała. Czekamy na więcej. O szerokości. To był reportaż Joanny Sikore z Radia Białystok, a na reportaż pracowano kolegialnie. Wykorzystano tu nagrania Adama Dąbrowskiego, Ryszarda Minko, Grzegorza Pilata i Wojciecha Szubzdy. A państwo dzwonią w sprawie naszej służby zdrowia pod dwie dwójki, siedem trójek. Miałam taką sytuację, pilna potrzeba wizyty u specjalisty z bólem, czekanie rok czasu. Poszłam do pana doktora poprosić o przyspieszenie, wyrzucił mnie za drzwi, a w tym czasie nie zgłosiło się czterech pacjentów i mógł przyjąć kolejne osoby na ich miejsce, a tego nie zrobił. Smutna to puenta naszej dzisiejszej audycji popołudniowej. Może zostawimy Państwa z miłością i tak dalej.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 Z kłamstwem przyszło mi dorastać Który to już dzień? Zawsze słabo mi matma szła Czuję zapach jej Niezła zagadka, Nie wiem skąd go masz Może przyszło gdzieś z miasta Nie mam sił się bić Nigdy nie byłam gangsta Cześć, Promocja. W ustawionym konkursie piosenki udział wzięli Kasia Stankiewicz, Mam ręce i... Andrzej Dąbrowski, Reni Jusis, proszę wejść, proszę Barbara Brońska,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 Leksus elitarny w każdym wymiarze. Au!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 Naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko, ale zaczęła ćwiczyć